No to jeszcze raz zaczniemy. No, to zaczniemy. A koniec tych pierdół. Serdecznie witamy podcast nie tylko dla orów przed mikrofonem Filip. Martin gdzieś tutaj się udał za potrzebą, a ja będę będę zapowiadał drugi odcinek naszego podcastu wspólnego z Martinem, bo tak jak już rozmawialiśmy tych odcinków przez te 15 lat naszej, jak już powiedziałem wcześniej, nie boję się powiedzieć przyjaźni podcastowej, jest już troszeczkę. Myślę, że jesteśmy jedyną taką parą, która może się spotkać po latach i po prostu zwyczajnie gadać o gównach, pierdach i różnych innych takich rzeczach. Znaczy się Martin, no ja może mniej, ale mam oczywiście Pawła Prokopowicza, którego bardzo lubię, kocham i doceniam. Z nim niestety w tym odcinku nic nie będzie, ale zapraszamy na kolejny odcinek. Właśnie tak mi się ostatnio zebrało. Robię podcasty, robię może nie podcasty, montuję i tworzę dźwięki i tak ostatnio mi się zebrało, że mm, takie wspomnieniowe. Odcinki, aczkolwiek są nowe, nowe, nie to, że leżą 16 lat, bo Martin przecież był przed chwileczką, Paweł Prokopowicz też miałem przyjemność się z nim spotykać całkiem niedawno, Robert Kessling też całkiem niedawno, więc widzicie, w tym podcastowym świecie staruchów dużo się dzieje i spotykamy się wciąż, jesteśmy w miarę na bieżąco ze sobą, ze swoimi związkami, rodzinami, dziećmi, Lubimy się i spotykamy się i nagrywamy Więc to nie jest tak, że pomimo tego, że większość z nas już nie nadaje To, to nas nie ma Jesteśmy i mamy się dobrze trzymamy się dobrze? Głosy mamy jak najbardziej kuszące No i cóż, wracamy, wracamy, wracamy do odcinka z Martinem i z Dominiką Którzy zaszczycili swoją obecnością m, m, moją tutaj habirę po poznańsku, jakie mówi na dom, nie wiem jaki się mówi na dom, w każdym razie chyba już nie będzie nic o poznańskości, będzie troszkę o najdłuższych odcinkach świata, będzie o nadawaniu się i w ogóle, no i takie luźne gadki, myślę, że to jest taki dobry podcast, żeby sobie usiąść w sobotę z lampką wina, może z herbatą, może nawet z dziewczyną, i po prostu wrzucić gdzieś na głośnik i żeby sobie leciało, zawsze można cofnąć jak się coś nie dosłyszy w każdym razie myślę, że to będzie idealne, zatem e, trzyminutowe intro redaktora naczelnego i myślę, że czas teraz jeszcze pozdrowić Pawła e, Piotra KC, który napisał mi ostatnio właśnie przepiękny, miły, sympatyczny i bardzo chwytający ze serce listy ja się chwalę czasem tymi listami, ale nie, nie, nie mówię wam o nich znaczy treści, bo to wiadomo RODO i te sprawy, i... ale tak jak powiedziałem, wciąż gdzieś jesteśmy, wciąż gdzieś nagrywamy, wciąż y, nie jesteśmy y, umarli, że tak powiem i z grono stałych, starych słuchaczy wciąż jest. Zatem pozdrawiamy Kraków, mam nadzieję, że w 2020 w końcu ten obiecany tour de y, orzeł zrobimy oflaguję, oblepię mój samochód Następne, jak to się mówi naklejkami i zrobimy zrobimy rozpiskę wokół Polski, tak jak Martin teraz na motorku jeździł wokół Polski, więc posłuchajcie sobie podcastu Rewolucją tam Martin robił ciekawe odcinki a ja cóż czas skończyć ten mój monolog czas pogadać z Martinem i z Dominiką no i z kotem, który gdzieś tutaj się... Kotku, gdzie ty tam łazisz? A no, muszę wam powiedzieć, że mam pięknego kota. Tak, a właśnie na drugim monitorze Top Gear i lew zjada wycieraczkę Richardowi Hammondowi. Bo taki kręci odcinek w południowej Afryce, jak jeździ taką wielką terenówką. No nieważne, w każdym razie Lecimy, lecimy, lecimy. Rozgadałem się. Dawno nie gadałem do mikrofonu, więc mam jakieś braki. Ale myślę, że damy radę. Zatem Martin jeszcze raz. Dominika jeszcze raz. No i moja skromna osoba. Lecimy. Nie wszystko wychodzi dobrze. Możemy zrobić tak. Ostatnia. bardzo rozbalała mi głowa. Ale moja przyjaciółka poleciła mi tabletki o nazwie... Nie, nie, nie. Nie, nie tabletki. <grymne> <Ale> moja... <grymne> wyłączam jeszcze. Jeszcze. Dawać, ostatnio bardzo rozbolała mnie głowa i moja przyjaciółka chciała mi podcast o nazwie nie tylko dla orłów i od tej pory ból go tak se myślę, że jak nie tylko dla orłów to dla kogo jeszcze? Tu radio, przepraszam, To podcast. Nie tylko dla orłów. Witamy po reklamach, były przed chwilą kolejne reklamy. Robiliśmy wczoraj... Yy... Skąd też akurat teraz były reklamy? No bo, bo ja wiem. Yy, robiliśmy yy, rozpiskę, yy, ile odcinek, jaki projekt ma najwięcej odcinków. Pamiętasz? No. I był to projekt... Jak się nazywał? Teflo... Teflo... Teflo Podcast. Teflo Podcast. 1611 na dzień dzisiejszy. To był podcast tak. najdłużej istniejący. Może nie, no, ale no, na, na, na, najwięcej odcinków miał. No. Tak, 1600 był to podcast. A ty sprawdzałeś ile masz wszystkich swoich? No Nie wiem, jak to liczyć. No, wszystkich moich no. to mam na pewno więcej, z ale tysiąc? to są... Nie, więcej. Tak. Po samej no, kontestacji duże. było miliard pięćset. No, no, było z miliard pięćset. No. No. Na odwyku będzie z 700 czy więcej, bo tam było też kilka. Ale na odwyku czasami ktoś za Ciebie nagrywa, nie? Parę było, tak. Ale no. tych nie liczę, tylko moje no. liczę. No. Bo mam programy na żywo. No. Można jakoś tak średnio no. policzyć, bo no. od jakiegoś czasu mam podcasty, co na żywo się tworzą. No godzina co tydzień, mhm. no a w tygodniu, w tygodniu w roku jest dużo muczo. Muczo z no, patatus. Tak, tak, to jest sporo. Więc ja bym wygrał, mhm. ale nie jednym podcastem, tylko kilkoma. Mhm. Kiedyś Przejdź... policzę, jak będzie konkurs, to wtedy, teraz. No bo tak wracając będzie, do nie, początku, tak. rozmawialiśmy wcześniej, tłumaczyłeś Dominicę, jak wrzuciłeś jedną piosenkę, albo w zasadzie Hugo ci wrzucił nie? tą Wrzuciłem. gitarką, nie? I nagle Tuła, się obudziłeś to, drugiego tak. dnia i zostałeś sławny. No tak było. Tak było. Sława mhm. wynosiła wtedy 70 tysięcy od słuchań, a Co potem to była za o smutnym programiście. Aha. A Podolski był później? Podolski to był później, mhm. się pojawił, jak już sobie mhm. myślę, a to drugą celę. Mhm. Ale to nie miało być na YouTube i na Sławę, tylko na jeden konkurs wysłany. Nic nie wygrała, nawet się nie zakwalifikowała. Mhm. No. Czyli pierwsza piosenka była o smutnym mhm. programiście. Potem no, taka, co pamiętasz, no. Słuchali, no. Potem pamiętasz co było dalej? No, Takiego ładnego Podolski, potem coś co było jeszcze. Cała, a potem to już cała masa, potem cała było, dużo było. No. A z projektami podcastowymi na była masa krytyczna. Pierwsza. Potem było Completely Unprofessional. Nie, później było koczowisko dekadyczne. Koczowisko. Później był chyba odwyk. Tak mi się potem staje. był chyba odwyk i masa, masa była tak mniej więcej w tym Ona sensie. Ona gdzieś tam trwała no, ciągle, a się, potem jeszcze no. była. Kontestacja się zaczęła. Kontest... Koczowisko, kontestacja, to na oko było to samo, nie? No to było to samo, w ogóle. No. Tylko w taką na większą skalę i bardziej mm -hmm. z planem, bo koczowisko mm -hmm. dekadencji to jak sama nazwa mówi, to tak sobie zrobiliśmy. Koczując. Mm -hmm. Dekadencko. No cztery razy w tygodniu. To no było to parę razy no. codziennie, prawie. Dwie godziny, nie? No, no to, no, to, to, to nic nie robiliśmy, tylko gadaliśmy chyba wtedy. Jeszcze robiliśmy. miałeś ten y y Road 66? Jak jechałeś komarkiem czy Simpsonkiem? Po droga Wojewódzka 666. No. no, to było, no, pamiętam. Nie byłem nawet w Poznaniu w czasie. No. no a takie różne, no, ja nazwy głównie no. zmieniałem i tak. trochę, trochę główny temat przewodni, mhm. czy styl, czy coś takiego. Mhm. Ale to zawsze byłem ja. Mhm. To jest fajne w podcaście, bo ktoś do Was gada i to jest zawsze ten sam człowiek. Tak. Na przykład dzisiaj było spotkanie sobie ludzi, co mnie znają i z różnych rzeczy ludzie mnie tam znali. Dominika no, na przykład do nas szybia. nie zagada, bo leży za szybą, za konsolatą i leży. leży. Upiła ja się lekko. Tak, tak przysypię. Ja tak. A to Dominika, znasz mnie z podcastu też? I tak, ja Cię znam z odwyku. No, na przykład. Zakochała się i napisała nie. do proboszcza. Tak było. O, o audiencję. No, powiedzmy, no, co, że przyje... tak to wyglądało. No, przyjęli Cię tam? Przyjęli mnie, tak. A. Na początku były problemy, ale Hugo mnie pokierował, do kogo to trzeba tak. było. Mhm. No tak, to też jedna z moich wielu sekretarek. Tu musisz przejść <głos> przez oficerów najpierw, prowadzących i przez małe ucho. Dają telefon. Małe ucho i On które... tam obadał czy warto. Tak. No. Ale Hugo, nie, Hugo ma no żonę i dzieci. No ale to ma coś, ma gdzieś tam ma, ale aha. on badał dla mnie czy aha, to, to, aha, to, to, no tak. Więc tak, najpierw widzicie, długo ocenia, patrzy na górę, patrzy na dół, obróć się trzy razy i dopiero. Daję teraz so rozmiar. i dopiero daj teraz Tak. Także dobrze Czyli reasumując, y, nieważne, y, jak się nazywa Twój projekt, ważne, że jesteś y, prawdziwy i to zawsze mówisz Ty. To ważne. Ja myślę, że w każdym podcastie to jest ważne. Hmm. że Dlatego warto słuchać podcastów. Y, bo nie dlatego, że dałem cenne rady, bo to sobie możecie znaleźć w internecie, na hmm. studiach usłyszeć, hmm. w książce przeczytać. Tylko dlatego, że w podcaście jest człowiek i tam jest kontakt z tym człowiekiem. Hmm. No a jak jeszcze ma coś ciekawego do powiedzenia, no to już w ogóle rewelacja. Albo mądrego, albo fajny hmm. sposób. Ale bez człowieka to to zostaje gówno. No, zostaje no, gówno. Od, od tego zaczęto. Do sprzedania gówno. Wszędzie gówno. No, ale przecież w każdym scenariusz. podcaście jest człowiek. Nie. W podcaście jest automat do gadania. Teraz cała kupa głównianych podcastów w ogóle nie mówi, tylko czyta z kartki. Oni sobie piszą scenariusze. Siedzą w jakichś grupach wsparcia wzajemnego tych podcasterów i oni się tam sobie pytania zadają. Jak wy piszecie te scenariusze? Jak można pisać scenariusz do podcastu? Tak, jakby iść na, na piwo teraz mhm. z kimś i przychodzić z gotowym scenariuszem, żeby porozmawiać. Co to kurde jest w ogóle? Co to jest za podcast? Aż Filip uciekł, bo nie mógł wytrzymać już z tego... Gadam nie, tyle ja ogólnie, że... Szybkiego. Poszedł po swoje scenariusze. Poszedł po, scenariusze. po swoje scenariusze, ale pokażę ci moje scenariusze, które mają 15 lat. Ma... Nie, mów mi, że ze scenariusza nagrywasz. Nie chcę tego wiedzieć, słyszeć w ogóle. Na pewno to nie są scenariusze. To są scenariusze? Tak. Nie są scenariusze. Pisały tak. pisałem co tam, Nie pisałem scenariuszy, tam. ale pisałem na przykład, czekaj, nie wiem, czy to jest to ten dzienniczek, czy nie, ale czy ten, przestraszył. ale ten, ale wiesz co, ja to robię tylko punkty, wiesz, A punkty o, na przykład to podcast to 68, no. Dzień Dobry Polsko i To tam, był taki to wiesz, tytuł. No. jest cała strona, 68, ale to są no. skróty. No to są skróty, nie? Eee, to się nie liczy, takie to tak. są tylko. Odcinek na przykład y, 9097, nie, no to ten, ten, jest, nie? To jest, to jest coś innego, no to ja nie mówię, że każdy no. musi improwizować każde słowo, tylko... Nie, mówię. ale robiłem sobie takie skróty myślowe, nie? Pamiętam, że jak no, coś tam tak, było to konkretnego... Pewnie. To też no, robiłem, ja sobie no. to w głowie głównie robiłem Tak, tak Czasem ale nie tam, że z karteczki, nie? Ale właśnie nie miałem tego dziennika w ręce. Ale to nie, że czytałeś z kartki co do słowa wszystko wypisane. Nie, nie, nie, nie. Syntezator Podcast 42. Ten odcinek no. sponsorują linie autobusowe numer 43. To pewnie było z Dublina. <śmiech> nie? No. no, ale to jak czasami ten. Widzisz, to wszystko jest tak, wiesz, punkty. No, no 42 godziny. 42 to tydzień pracy. 42 A, godziny tyle podobno trwa najdłuższy stosunek płciowy. Ile? 42 godziny, tyle podobno trwał najdłuższy stosunek no kłóciowy. No tak ma napisane. Ale gdzie jest źródło jakieś tego? I kto to był? Nie wiem, to jest dzienniczek z 2006 roku. 42 godziny? No. To co oni tam robili? No nie wiem, no. A jak się chce iść, że tak powiem, załatwić, to co? W ciągu 42 godzin ktoś ma taki no prękny? Pewnie, pewnie mieli przerwę jakąś konserwacyjną. Nie? A to się wtedy już nie liczy, bez stosunek przerywany. No o, o właśnie, stosunek Zprzy przerywany. Przerywany tak. na, na WC. Tak. No ale to co, potem jak wróci do Reklama stosunku przerywanego. Mówiłem ci, puszczałem przed chwilą ci stosunek przerywany, naszą audycję. ja tej nie miałem tego dzienniczka w łapie, kurde 15 lat prawie, 14. Od 14 lat już nagrywasz bez dzienniczka? No. To tylko w pierwszym roku było, nie? No, w pierwszym roku, tak wiesz, A, trochę miałem spięte i jajka i to sprawy. No. Podcast 66, kącik graficzny, informacje. Do 66 robiłem no. jeszcze z ściągą, nie. a potem. O, też... zobacz, tu mam coś, co nas zainteresuje. Za no. e, siedem, bo my jesteśmy radą, radą Siedmiu sędziwych, nieprawda? Rada 7 sędziów. Tak. Czy tutaj byś wrzucił jakiś fajny dżingier, żeby ta tada, było. Tak, tak. Tak Rada Siedmiu sędziwych. Tak, tak. I to byłem y, nieskromnie ja, ty, Jacek tak. Artymiak, Łukasz Witkowski, Borys Kozielski. Chyba był Hugo też. Hugo i chyba jeszcze ktoś. Ktoś było sześciu, nie? No. Kim był siódmy z Rady no. Siedmiu sędziów No, tych jeszcze. Nie wiadomo. Rada Siedmiu Sędziwych, w skrócie RSS. Tak. Polegała na tak. tym, że to była rada najmędszych i najdoskonalszych podcasterów, jakich ta ziemia wydała. Którzy byli w Wikipedii, jak jeszcze w Wikipedii nie było. Dokładnie tak, bo oni ją w ogóle inspirowali samym hmm. swoim istnieniem, jej powstanie. i oni nadawali ogólnie ton. Jak ktoś miał wątpliwości, czy podcast mhm. powinien trwać w 17 minut czy 18, to szedł do Rady Siedmiu Sędziwych i pytał. Tak. I Rada debatowała i wydawała wyrok. Ogólnie który zwykle był taki, jak ja mówiłem, że ma być. Mhm. Czyli w tak, tym roku było. 2006 napisałem w moim dzienniczku coś takiego, czyli siedem zasad rady sędziów, sędziów sędziwy, sędziwy. siedmiu sędziwych. To jest ważne teraz, tak. słuchajcie, po kasterze. Czyli równo pierwsz... produkujecie, żebyście się odgównili teraz. Tak. Słuchajcie nas. Czyli pierwszą zasadą była regularność. Prawda jest. To. Czyli żeby na przykład Martin nadawał zawsze odwyk na przykład w niedzielę. Ups, akurat we wtorek. No, we wtorek. No. Ale, ale, ale zawsze tak. ludzie czekali, że we wtorek. To będzie odwyk. Na przykład nie tylko dla orów, też zawsze był we wtorek, tak, zaraz tak. po odwyku. Pierwsza regularność. Tak. Z czysta mądrość. Druga yy, rada nie to, jest. Auten, nie wiem, to jest autentyczność. Autentyczność, tak. to nawet nawet pierwsza. Ludzki, mhm. o mówili, nie? Tak. Tak. To jest, żeby być sobą, żeby nie czytać z kartki. Nie? Przeciwieństwo tak. główne. Tak. Tak. Trzecia to jest interaktywność, czyli, Też czyli rozmawiamy ze słuchaczami, mówimy do nich, do nich i po prostu gadamy, gadamy, jakbyśmy z kimś gadali. Tak, A nie, a nie że odcinamy się od nich, bo jesteśmy tak. tam prywatnie sobą, ale tak. podcaście sprzedajemy tylko tak. jakieś koncepcje. Tak. Nie, tego nie ma. Tak, Czwartą zasadą była rozpoznawalność. Czyli żebyśmy w miarę, jak ktoś nas, że tak powiem, słucha z zamkniętymi uszami i oczami, żeby tak. wiedział, że to my. Że to tak. tak. A nie, że raz jak że tak. każdy kopiuje każdego innego i słuchasz piętnastu mm. podcastów i myślisz, że to jeden mm. i ten sam gość mówi. Bo wszyscy mm. mówią tak samo. Tak. Także tego nie. Piąty punkt, nie mogę się doczytać, ale coś co jest... <grym> to mu się no. Nerwy stadne, zrozumiałem. Nerwy no starców? Co? Nie, właśnie. Nerwy starców? Nie mam pojęcia. Mogą być nerwy stałe. Ja zaraz to znajdę, zamiast. może i tamten. W każdym razie przechodzimy do punktu szóstego, czyli organizacja. Zresztą czyli organu. No, organizacja, organizacja, czyli mniej więcej, żebyśmy. To jest dla mnie było ważne. Żebyśmy nie ja pieprzyli nie bez sensu. A. Bo szanujemy czas ludzi, dla których y, gadamy. A to wiem, co chodzi. To bym nazwał inaczej, ale no tak. Czyli jak? Prawda. Nie wiem jeszcze. Ale chodzi o to właśnie, żeby nie. A co to, to się wiąże z punktem tym, żeby. Yy interaktywność trochę, mm -hmm. żeby Może do, trochę, no. na słuchaczy zwracać uwagę. No, okay. no i siódmy punkt, też nie mogę się doczytać, aczkolwiek prawo jest napisane podatwowe. prawo podcastera, nie? Prawo podcastera. Czyli możemy mówić kurwa du pizda, chuj, Aha! bo nikt nam nic nie zrobi, nie? Tak, wolność no, była no. taka. Wolność. I, to jest ważne. i dla, dlatego powstał podcasting nasz polski, szczególnie ty, pamiętam, że mówiłeś, że możesz mówić kurwa du pizda, chuj, dopóki nie słuchacie więcej niż 300 osób. Taka była zasada. Tak. Do dzisiaj słuchacie 248 osób, słyszałem. No tak. Tak. Tak jest. Tak to było, więc y, troszkę pogrzebaliśmy w przyszłości, kiedy podcasty były też gówniane, ale nie śmierdziały tak nie bardzo. były gówniane, były doskonałe, mm. były cudowne i, i trwałe. Tak. O, wiesz jak się mierzy y, skalę gównianości podcastu? Mm? Czasem, Tak. ile wytrzyma podcast, bo w, te, te podcasty, teraz tam istnieją te, te gówniane, mm -hmm. co ja tutaj mam na myśli, Żaden hmm. nie istnieje specjalnie długo, bo po prostu nie wytrzymuje. Nie? Hmm. Albo ten, kto gada, już ma sam do siebie, już nie może tego robić, bo go nikt nie zachęca specjalnie, nie? albo już zarobił i pożyczył sobie, albo coś. I... Ja tu mam rozpiskę to... do podcastu 14. Ja? To Rozp był tak to z... 2005, 2000, 2005 rok. Tak pamiętam, bo robiliśmy podcast w palmiarni w Dublinie. Aha. I w czwórkę. Mróz za oknem, ale palmiarnia w sercu. No, nie? Gazeta ogłoszenia, przegląd prasy, podcasty e, TimiKas, Blog Martina, zobacz, napisane jest <głos> blog Martina. ten, no. W 14 I ten, no. no. Bloga, jakby ktoś chciał posłuchać 2000... odcinek 14 podcastu Nie tylko Laurów, to tam będzie napisane o blogu Martina, nie? Zobaczmy. którym jak to rok? Ten, było? 2005. 2005, ej, mm. niektórzy słuchacze się jeszcze nie urodzili. No. Nie, tak się, tak rozdział. Rozdział. To Nie, kiedyś był taki podcast Klaniareczka, Jareczka. miał miał chyba z 8 lat i nagrywał. Było, ale ale no. tak zajebiście nagrywał, no. naprawdę, miał głosik taki, ale bardzo fajnie no. mówił. I no. większość nawet punktów Rady Siedmiu Sędziwek no. tak. stosował, dlatego to, to jest coś. Więc. O, więc ten czas jeszcze powiem, że mhm. y, taka to jest łatwo zmierzyć, jak po dziesięciu latach nadawania dalej masz przyjaciół, co cię znają sprzed 10 lat, to to był dobry podcast, to był podcast tak. prawdziwy. i. Mm i można się cieszyć, że się to zrobi. Tak, i jak się spotkasz z ludźmi po na przykład 10 latach i jak się z nimi spotykasz i nie rozmawiasz o podcastach, tylko o wszystkim, tylko nie o podcastach, to to jest podcastowa przyjaźń. O, jest takie pojęcie? Mm -hmm. To jest dobre pojęcie. Tak. A w ogóle na tych, w tych punktach w ogóle nie ma takich rzeczy jak słuchalność, marka. Nie ma. Nie ma. Co jeszcze? Jest Jakieś tam sposoby promocji, że już na takie ele. No byłem byłem wiesz, że... ostatnio, zareklamuję, zresztą słyszeliście ostatni odcinek mój yy, z naszego spotkania Percaster. Było zajebiście, super fajnie, ale to właśnie było biznesowo, nie? Dlaczego nie? Ale to mówię, że tam było. Marka, słuchalność, biznes, budowanie marki, nie? Czyli gówno, no? gówno, gówno i gówno. <laughs> no dobrze, Moje... dobrze. Może, aha, są też różne gówne, bo no, od razu się, że wszystko tak. gówno. Bo ja mówię, jest gówno typu sraczka, jest gówno takie typu klocek, różne są. Tak. Bardziej śmierdzi mieliśmy ludzie, ale tak. gówno jest gówno, proszę państwa. No. Tak, wiemy o tym Domin I... Dominikom dokładnie, o czym Martin mówił, bo wczoraj tak, wszystko było u niego. Wszystko tak. poszło. Tak. Ja mam całą. Na, na tym to się akurat znam. Tak. <laughs> tak. My się nie znaliśmy z Dominiką, ale słyszeliśmy wszystko. Ja mam za, za wysoko postawioną poprzeczkę, ale jak chcę robić rzeczy mimo wszystko trwałe. Nawet jak sobie ja robię, nie? Zrobię piosenkę o dupie, to mhm. ta piosenka ma przetrwać 40 lat czy coś. Tak, właśnie. Ja będę dziadkiem, a czwarte pokolenie będzie śpiać tę piosenkę o dupie. Taką chcę zrobić piosenkę o dupie, a nie wyskoczyć teraz na nie wiem, dwa tygodnie na czołówkę YouTube'a. Jak Roksana Węgiel na minut. przykład. Ja nie znam Roxany właśnie. Nikt jej nie będzie znał. Ja poznałem Węgiel wczoraj. <laughs> Roksanę. No ale to jest taka jakaś moda, żeby zrobić szybko i gówno. Ale ważne, żeby wszyscy to zobaczyli. I zapomną, co Ci z tego? No zapomną, za pół roku nikt nie będzie tego znał. No tak, to prawda, tu się zgadzam. No także, no, o to A my budujemy swój image. Wartość. Wartość i imidż, którego czasami pokazujemy, czasem nie przez lata. lata, no ja, ja chcę być sobą. I potem idziemy na spotkanie i ludzie mówią, że podcasting powstał dwa lata temu. I to mnie tak to gówno mnie tak wnerwia, dlatego mnie nie zapraszają, bo wiedzą, że jak ja to usłyszę i siedzę na sali, to coś powiem. No. I się to nie spodoba. No ale my, to jesteśmy innego, starzy, tak, my jesteśmy starzy tetrycy te i wiesz, i my możemy narzekać, nie? No ale mamy rację. No mamy rację, no ale nikt nas nie słucha. Kurde, Mojżesz też był stary, no. Tak? 80 lat miał jak zaczął w ogóle tą hmm. swoją działalność gospodarczą główną. No to co, że starzy? Ale to, że miał działalność, to że on... jakiś kult młodości nagle się zrobił. Nie wiem, coś takiego lepszego w tych młodych wilkach jakichś? Że są głupsi, czy co? To takie pociągające? Ja Dostęp do techniki zna... jest łatwiejszy, kolego, sympatyczny. A naszych ale... czasów to się nagrywało, nie było na telefonach nagrywanych. Bo, bo ta stetryczałość to zawsze przez całą historię ludzkości to była zaleta. Tak. Ludzie im starszy, tym lepszy, bo mądrzejszy, bo więcej wie, bo se lepiej radzi, bo już nie ma spiny. No. A tu co? Dwudziestolatka co, co jest młoda i już chce iść spać. Nie? A my, no my właśnie, jesteśmy a my starzy my i nie, nie chcemy. No. nie śpimy. No. No. Jest w pół do trzeciej w nocy, a my nadal, nie? No, oczywiście. No, no. Ktoś jutro idzie do pracy, a ktoś może spać do dwunastej. Może ktoś spać. Ktoś śpi. Ja śpię. No, ja śpię no. No. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla Orłów. Kochani, witam w studiu naszego dzisiejszego gościa, skandalistę, gwiazdę polskiej sceny podcastowej, najpłodniejszego podcastera czwartej Rzeczypospolitej, Martina Lechowicza. Martin. Cześć, Martin. Usiądź sobie wygodnie, zaprośmy wszystkich na naszą rozmowę. Nie, no, no no, no, nie, no, no, nie, no, nie mogę tak... A co się dzieje? Coś nie tak? Ej, zwariowałem. Weź się w garść. Nagrywamy tu na żywo, ludzie patrzą, zaproś wszystkich ładnie i zaczynamy. Dobra, to zapraszam no, na rozmowę. No co, przejdźmy do rzeczy. Jak wcześniej mówiłem...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 tu radio, przepraszam tu podcast, nie tylko dla orłów zatem w tym śpiącym, powolnym już nastroju będziemy kończyć na przykład odcinek nie tylko dla orłów i odcinek róbcie coś, to do słuchaczy no. to zróbcie coś, no tak. Martini dodał. za rewolucję no, w końcu, tak. widzisz? Tak trzeba Może powinniście zrobić jakiś taki poradnik dla młodych podcasterów. To jest ten odcinek właśnie. No ale jak zacząć, skąd, skąd wziąć ten pomysł? Jaki pomysł? No bo teraz ludzie jak robią, to głównie się opierają na tym, co już jest. No. Bo wy łatwiej. I kopiują. Bo wy mieliście łatwiej. Bo za waszych czasów to nie było nic. Jak mieliśmy łatwiej, jak nie było nic? Oni mają łatwiej, bo mają wszystko gotowe, guzik no to muszą właśnie nacisnąć. właśnie teraz cokolwiek ruch. zrobisz, to już kogoś naśladuję, zawsze cię ktoś może podpiąć pod siebie. To jest wszystko jest, już jest wymyślone. Nic nie jest wymyślone, każdy jest dalej, zawsze Ale każdy ja wiem, człowiek że to jest, jest unikalny. i inny. Dla ludzi. Ja nie wiem, o co Gdzie ci chodzi. Nie potrafią wymyślać no, sami. No jest trochę to prawdy w tym, że cokolwiek zrobisz, to to już było trochę, nie? A my jak no, robiliśmy te, być, że te 60 być. tysięcy lat temu, to nikt, nikt, nikt nie słyszał takiego Lechowicza, nikt nie słyszał Dawidzińskiego i ja byłem może ciekawy, ty byłeś na pewno ciekawy i ludziom spadały gacie, jak nas słuchali, nie? No dobra, no może było unikalne i nowe, no ale to co z tego, jak się teraz się urodzi, jest, się słucha nas 18-letni Janek Kowalski. No. no. i co z tego, że on jest idzie i do kiotu, 5 do kupuje telefon i sobie nagrywa taki odcinek i chce być tobą. I no, on, ale on to po, zrobi ja się 3 tego, minuty. Dobra, ale to jest jego kwestia, jego decyzji i woli. Czego no. on chce być mną, jak on może być Jankiem Kowalskim? Po jakiego wała on musi mnie naśladować? To, że mi coś wyszło, to nie znaczy, że teraz on ma mnie kopiować. No dobrze, ale kopiowali, kopio, ale kopiowali bardzo dużo ludzi kopiowało i chciało być takimi Lechowiczami. No wiem i nie wiem po no. jakiego wała, ale ja ich namawiałem, żeby robili swoje zawsze, a nie żeby robili to jak ja, albo to co ja. To też tam, to tam trochę ludzi kopiowało, może nie pod względem wierzchu. Y, że, żeby byli tacy przystojni i fajni jak ja, bo tego się nie da, nie da się. Tylko, że wiesz, żeby robili podcasty, wiesz, technicznie, tak jak ja trochę. nie. Aha, to może. No, to A tak ja, miałem miałem z... ja mówiłem, żeby się w ogóle nie przejmowali tym, czy mm. techniczne, czy nie techniczne, bo nie ludzi mm. też lubią słuchać. Tak, różne rzeczy ludzie lubią słuchać. No i to jest ten odpowiedź na pytanie, jak to zrobić, że jak już jest 5 tysięcy podcastów, jak mieć tysięcy pierwszy, żeby się wyróżnił. No bo ludzie, którzy słuchają. To jest 5 miliardów no, i, i jest no, pokazać dupę zawsze można, ale no są tak. tacy, co nie lubią dupy. Zawsze. Lubią. Są tacy, co mają kija w tej dupie i też możesz być kijem w no dupie, tak. ale ważne jest, żebyś robił to tak jak ty, a nie tak jak kto inny. No dobrze, ale jest czasem tak, że, Masz że jak pokazujesz siebie, to ludziom nie odpowiada to jaki ty jesteś. Nie trzeba udawać. Nie trzeba, bo ty nie robisz dla tych ludzi, co się nie podobasz, tylko dla tych ludzi, co im się podobasz. Trzeba ale... olać wszystkich, którym się nie podobasz, rób dla tych, co im się no podoba. Tak, masz rację, ale bardzo dużo ludzi robi pod publikę. To się tak nazywa, Martin. Ale pod którą publikę robią, ale pod którą? Ludzie są ubzdurali... Dobra, ludzie se ubzdurali, że muszą całemu światu się podobać. To jest absurdalne tak. i w ogóle niemożliwe. Ja robię też pod publikę pewny wybrany kawałek publiki. To no tak. są ludzie, do których ja chcę trafić, którzy mają tam no tak. poczucie humoru. Na przykład ja robię dla ludzi, co nie mają kija w dupie, mają poczucie humoru, chcą chcę żyć, szukają tam czegoś. To jest mój kawałek publiki. Ja do nich gadam. No tak. Więc jak sobie teraz ludzie wymyślili, że muszą robić dla miliarda ludzi naraz, to muszą zejść do najmniejszego wspólnego mianownika. Jak robisz dla wszystkich, robisz... to robisz dla nikogo. Nie wiadomo. Tak, albo robić takie gówno, które się muszą no. wszystkim spodobać. Ale no, to tak. musi być coś tak elementarne, jak pokazanie dupy albo cycków, Ja bo, robię dla Piotra. Ja robię podcasty dla Piotra z Krakowa, robię dla o. Czerwka, robię, robię dla, dla, nie wiem, dla Rafała Toborka, dla Bartka z Holandii i jeszcze dla jakichś fajnych dziewczyn. Znam ludzi osobiście, nie wiem, którzy gdzieś piszą na e-maile, gdzieś tam z 15-20 osób, z którymi jestem mniej więcej w kontakcie i gdzieś tam mam ich przed oczami. I, ten. I to jest publika. No i? Tak, ale zobacz, że tobie to wystarcza, a tym młodym ludziom niestety to nie wystarcza. No dobrze, ale my na początku, moja droga sympatyczna, też mieliśmy minimalną spinę, że wiesz, że patrzyliśmy na komentarze, patrzyliśmy na statystyki. No na początku, że jo, jo, jo i wiesz, teraz łatwo mówić, nie? Że mamy to w dupie, bo mamy to w dupie, nie? Ale na początku tak nie było, nie? Ale wy chyba też zaczynaliście Czyli Nie od bardziej... za Pierwszego odcinka to mi za 20 osób, No, no właśnie, ja się nie. tak teraz, że... Bo ja, nie, ja jakoś nie sądzę, że wy od razu tak cisnęliście na e, sławę, na, na, na publiczność. Zawsze no no, to znaczy się robi po bo to, żeby teraz... dużo ludzi słuchało, ale to nie był nigdy cel. Bo nie było wtedy żadnych Facebooków, Twitterów, pierdołów. Robiliśmy to YouTube dla... Nawet nie było. Ja robiłem dla Martina, jak Martin w podcaście powiedział, wiecie co? I teraz powiedz, słuchają fajnego podcastu. Słucham. Nie tylko dla Orów, pierwszy odcinek. Słuchajcie. Rewelacja, pierwszy odcinek. No. Co ja mam powiedzieć? Że y słuchajcie, <słuchajcie>, słuchajcie fajny, słuchałem, fajny, nowy, no. słuchałem pie pierwszego odcinku od podcastu Nie tylko dla Orów i co? I był fajny. I był fajny, no. fajny. Był, no. Słuchajcie. No. Tak szczerze mówiąc. No. Słuchajcie sobie. No, no. I, to była, i to był dla nas ten Facebook, to był dla nas ten Twitter, te wszystkie pierdoły. Jak usłyszałeś jakąś. Dobre słowo w jakimś innym podcaście o sobie, nie? No, to było naj no. najfajniejsze uczucie. No, a podcastów było tam 20, 25, 34, to była nagroda, nie? To mm. była największa nagroda, jak jakiś taki, wiesz, Wożny Witkowski, albo Borys, albo Martin powiedział, że o, coś tam jest fajnego, no. nie? Dla mnie mm. też komentarze były, bo to był mm. kontakt z żywymi ludźmi, no. to byli żywi ludzie. Tak. Jak jest tam 50 osób albo 100 słucha, mm -hmm. to to są wszystko dla mnie ważni ludzie. Jak oni komentują, coś piszą, czekają. Jak to ty zawsze byłeś kontrowersyjny, tam. miałeś tych podcast Podcastów, y, kom, y, komentarzy 1500-900, a ja byłem zawsze poprzez ten mój, no czy może te pierwsze tak z 20-30 odcinków były takie wiesz, byle jakie trochę, nie, takie pod względem montażu, no. ale potem już tak wiesz, trochę się zrobiłem takie bardziej, y, zawsze było głupio, zawsze było śmiesznie i zawsze było niepoważnie ale było to tak ubrane, porządnie, nie? Porządne robiło. No, to robujesz, no. Takie. ja tak, jakby można Jakoś to zwizualizować, się, to pracowało. byłem, wiesz, bardzo dobrze ubrany w za, z zary gościu, w fajny, A. elegancki płaszcz, ale pod tym płaszczem... Miał dupę, miał dupę, gołą, nie? dupę. No, no to, I, to i tak to było, lekko. nie? A ja miałam gołą dupę, a nad nią była jakieś tam obrzygana koszulka. Tak, coś tam, w ogóle I pierd, i pierdę dużo. Tak. A teraz ludzie są mają rozluźniające. Teraz ludzie nie mają w ogóle płaszcza, tylko mają tam kogoś, kto już jest sławny i mówią nie, o Nie, teraz jest tam te, jest teraz to jest, nie są w ogóle ludzie, tylko to jest ten garnitur Zary, który sam już robi wszystko, a w środku już nawet nie ma człowieka. Zgadzam się. Tak niestety. to widzę. No bo te garnitury można kupić wszędzie. No dokładnie, więc po co to no. jest? No dobrze. Narzekamy, no, to ale to myślę, grudno. że to jest fajne narzekanie, takie tam... Narzekanie to jest no. krytyka no. i nawoływanie do rewolucji. Tak. Bo to możesz jak słucha podcaster, to są świadom stary, że to robisz gówno. I to nie mówi ci jakiś tam koleś, co pisze w internecie z nudów albo hejtuje, a nic sam nie zrobił, tylko gość, który robi od 15 lat. Więc jak ja mówię, że to jest gówno, to ty się powinieneś przejąć. Ja bym się przejął, jakby mi ktoś tam powiedział. Więc jak ja mówię, że to jest gówno, to, to ma siłę. Przynajmniej mi się wydaje, że mieć powinno, bo większego eksperta od nas dwóch to będzie ciężko znaleźć. To ciężko Tylko trzeciego się znaleźć. Tym... Trzeciego jeszcze bym znalazł. Tak, czyli pojechaliśmy dość ostro no, po bandzie, niemy, po no, tych Ale młodych ja chcę wszystkich. po to, żeby to się zmieniło no. w końcu, bo czemu nie? Znowu mogą. Ja sobie myślę, że jest cała kupa ludzi, co by chcieli sobie pogadać do mikrofonu, jak ludzie do ludzi i posłuchać, jak ktoś też gada, jak człowiek, ale oni siedzą teraz i się boją wychylić, bo się zrobiła taka atmosfera, że trzeba być jakimś profesjonalistą, gównianym, i jak ktoś nie jest i chce się tak pokazać, e, mnie eee, co, nigdy nie będzie słuchany. Ja muszę powiedzieć Ci, że jakbyś chciał sobie posłuchać takie nasze dwa podcasty, pamiętam, fajne, poznańskie, na przykład Wojtek Struzik właśnie robi podcast o rozwoju osobistym. Nie łykam tego tematu absolutnie w ogóle, ale gościu fajnie mówi, naprawdę fajnie mówi. I, i dla samego mówienia czasem warto posłuchać. A po drugie jest babeczka, taka Agnieszka, która robi podcast o płotki. O. O, no to, są, to, są, o płotki to są plotki, nie? O, o plotki. A, no. I ona ma podcast taki ekologiczny, na przykład y, robi na drutach, albo maluje jakąś farbą ekologiczną drewna albo takie wiesz albo kosi trawy albo różne rzeczy nie i też bardzo fajnie to mówi i to I jest tak taki ludzku, właśnie tak po ludzku no mówi Oj, właśnie to i to nie powiera. jest taki wiesz klon 158 podcast o grach no. albo o religii albo o rozwoju jakimś tam wiesz jak być lepszym i w ogóle tylko taki właśnie cepeliada taka, wiesz, no, ale dobrze są, pojęta no, to no. Właśnie. czyli właśnie wiesz i Wojtek fajnie mówi i Aga 1 2 trzecia, i nasze poznańskie podcasty w ogóle uważam że są bardzo fajne bo jest takich siedem. To słyszeliście w poprzednim odcinku. Nie to, że jest kryptoreklama, ale naprawdę... naprawdę No, jawnoreklama, kryptoreklama. Naprawdę chłopaki czują temat, nie? I, I mówię, nie jest to jakiś tam wielki klon, ale w tym, nazwijmy to głównie, można dobrą, słodką marchew znaleźć. <głosy> No, wiesz, jakby się nie dał znaleźć, to bym nie zawracał sobie głowy na rzekanie tak, bo by no. było to bezcelowe przelewanie gówna z, do drugiego gówna. Tak. Abym nie tykał gówna bez powodu. Jak już mhm. się grzebie w gównie, to żeby tam marchew znaleźć albo mhm. żeby tam zachęcić siewców marchewki, żeby sadzali coś. Na głównie dobrze rośnie wbrew pozorom. Tak. To się łatwo wyróżnić, po prostu jest w taki. Dobra. Znaczy, gówna jest tak dużo, że no, jakby ciężko zacząć i żeby cię ludzie znaleźli trochę. Ale jak już jest, to ona już zakwitnie fajnie. Nie, bo jak problem tak, z tym naszym y, gównianym gównem jest taki, że jest tego tyle tego gówna, że człowiekowi nawet się nie chce w tym gównie no zrobić. Robić, no właśnie. no nazwijmy to tak brzydko, i a za naszych czasów tego gówna było mało i i, i łatwo było po prostu odróżnić gówno od, od drugiego gówna, od, no, od, od marchewki. No, no. drugiego. No. No. Marchewka a ale... teraz po prostu jest dużo, dużo, dużo. Zresztą y, na Vincentym y, Pstrowskim, czyli na naszym archiwum, mamy 928 pod, y, projektów podcastowych od tych... 15 lat, nie. Czyli nie, może, nie jak będziemy mieli... Jak, nie, jak będziemy mieli 15 lat za, w lutym, to może będzie tysiąc. A wrzucacie do tego archiwum też te gówna? Czy ty wszystko, to, jak leci. I jak marchew, leci, i gówna, i, i groszek. Może trzeba by to jakoś, nie wiem, w se, dać ludziom selekcję zrobić, żeby oznaczenie, to jest gówno, to groszek i niech słuchacz sobie tam oznacza. A Słuchacze wiedzą, A co chcą słuchać. Niektórzy nie? lubią gówna właśnie. Też. No, szkoda mi tych ludzi. Taki świat mam, mój Pod, drogi. Podobno. Garbage in garbage. Ja, jest, jesz gówno, tak. no. Jesteś... Jeste, jesteś tym, czym je, jesteś. Jesteś czy, tym, czym jesteś. No, Dobrze, Martin. Trzeba pomału kończyć tę audycję. Dzień. Dziękuję Dzień. bardzo i do usłyszenia. Na razie. No nie, tego to ja nie przeczytam. Tego na koniec coś tam. To jest nie do przeczytania. To trzeba być Ireną Kwiatkowską. To tragedia jest w ogóle.